Słowa Almy i Amuleka, które głosili mieszkańcom Amonichach. Uwięzienie Almy i Amuleka i ich uwolnienie dzięki danej im mocy Boga według zapisu Almy. Rozdział dziewiąty do czternastego włącznie. Rozdział dziewiąty. Alma nawołuje mieszkańców Amonichach do nawrócenia. Pan będzie miłosierny Lamanitom w ostatnich dniach. Jeśli nefici będą postępować wbrew swemu oświeceniu, zostaną zniszczeni przez lamanitów. Wkrótce Syn Boży przyjdzie w swej chwale i odkupi tych, którzy przez wiarę w Jego imię nawrócą się i zostaną ochrzczeni. I gdy ja, Alma, otrzymałem przykazanie Boga, abym zabrał sobą Amuleka i poszedł nauczać lud, to jest mieszkańców Amonichach, stało się, że gdy zacząłem ich nauczać, spierali się ze mną, mówiąc Kim jesteś? Czy uważasz, że damy wiarę świadectwu jednego człowieka, jeśli nawet nam mówił, że nastąpi koniec świata? I nie rozumieli tego, co mówili, bo nie wiedzieli, że nastąpi koniec świata. I mówili także, nie możemy uwierzyć Twoim słowom, nawet jeśli byś prorokował, że to wielkie miasto ulegnie zagładzie w jeden dzień. I nie wiedzieli, że Bóg jest w stanie dokonać tak niezwykłych rzeczy, albowiem serca ich były nieczułe i byli ludźmi o hardych karkach. I mówili, co to za Bóg, który nie posyła do swego ludu więcej jak jednego człowieka ze swoją mocą, aby głosić im prawdę o tak wielkich i niezwykłych rzeczach. I przystąpili, aby mnie pojmać, lecz nie uczynili tego. I stałem. Śmiało przemawiając do nich i dawałem im świadectwo mówiąc Niegodziwe i przewrotne pokolenie Jak mogliście zapomnieć o tradycjach waszych ojców? Jak mogliście tak szybko zapomnieć przykazania Boże? Czyż nie pamiętacie, że nasz ojciec Lehi ręką Boga został wyprowadzony z Jerozolimy? Czyż nie pamiętacie, że to Bóg prowadził ich wszystkich przez pustynię? I czyż tak szybko zapomnieliście, jak wiele razy ocalił On naszych ojców przed wpadnięciem w ręce wrogów i ochronił ich przed zagładą przygotowaną przez ich własnych braci? Bez Jego niezrównanej mocy, miłosierdzia i cierpliwości wobec nas dawno temu zostalibyśmy niechybnie zgładzeni z powierzchni ziemi i pewno skazani na wieczną niedolę i cierpienie. Mówię Wam. Że nakazuje On, abyście się nawrócili, bo jeśli się nie nawrócicie, w żaden sposób nie będziecie mogli odziedziczyć Królestwa Bożego. Ale to nie wszystko. Nakazuje On wam, abyście się nawrócili, a jeśli tego nie uczynicie, zgładzi was z powierzchni ziemi. Oto nawiedzi was w gniewie i nie odstąpi od swego srogiego gniewu. Czyż nie pamiętacie słów, które powiedział Lechiemu? Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będę wam szczęścił na tej ziemi. I powiedział także, jeśli nie będziecie przestrzegali moich przykazań, zostaniecie odsunięci od Pana. Pragnę, abyście sobie przypomnieli, że gdy Lamanici nie przestrzegali przykazań, zostali odsunięci od Boga. Widzimy więc, że słowo Pana sprawdziło się i Lamanici zostali odsunięci od Niego na początku swoich wykroczeń na tej ziemi. Mimo to mówię wam że w dzień sądu lżej im będzie niż wam, jeśli pozostaniecie w swych grzechach i będzie im nawet lżej niż wam w tym życiu, jeśli się nie nawrócicie. Albowiem wiele obietnic odnosi się do lamanitów, którzy przez tradycję swych ojców pozostają w stanie niewiedzy, Pan będzie więc im miłosierny i pozwoli im dłużej pozostać na tej ziemi. I kiedyś zostaną przywiedzeni do wiary w Jego słowo I poznają nieprawidłowość tradycji swych ojców I wielu z nich będzie zbawionych Albowiem Pan okaże miłosierdzie wszystkim, którzy wzywają Jego imienia Jednak mówię wam, że jeśli nadal będziecie popełniać niegodziwość Wasze dni na tej ziemi zostaną skrócone Bowiem lamanici zostaną na was zesłani Jeśli się nie nawrócicie, przyjdą gdy się ich nie spodziewacie i nastąpi wasza zupełna zagłada. I stanie się to według srogiego gniewu Pana. Albowiem nie pozwoli On wam żyć w niegodziwości, abyście zniszczyli Jego lud. Mówię wam, nie pozwoli wam na to. Pozwoliłby raczej, aby to Lamanici zgładzili cały Jego lud, tych, którzy nazywają się ludem Nefiego, jeśli by Nefici popadli w stan grzechu i wykroczeń po otrzymaniu tak wielkiego oświecenia i wiedzy od Pana, swego Boga. Oto cieszyli się wielką przychylnością u Pana Większą nawet niż ludzie jakiegokolwiek innego narodu, plemienia, języka czy ludu Wiedząc wszystko o tym, co nastąpiło, co jest i co ma nastąpić według swych pragnień, wiary i modlitw I byli nawiedzani przez Ducha Boga, rozmawiali z aniołami Pan przemawiał do nich Mieli ducha proroctwa, ducha objawienia, a także wiele darów Dar mówienia w językach, dar nauczania słowa, dar Ducha Świętego i dar tłumaczenia i Bóg wyprowadził ich z Jerozolimy. Jego ręką zostali ocaleni od głodowej śmierci, chorób i wszelkich dolegliwości. Wzmacniał ich w bitwie, aby nie ulegli zagładzie i raz po raz wyzwalał z niewoli. Zachował ich tak aż do teraz i szczęścił im, że mają obfitość wszystkiego. I teraz mówię wam, że jeśli ten lud, który otrzymał tak wiele błogosławieństw z ręki Pana, miałby postępować wbrew swemu oświeceniu i wiedzy, mówię wam, jeśli stanie się, że popadną w grzech, będą tego znacznie bardziej winni niż lamanici. I obietnice Pana będą nadal odnosiły się do lamanitów, lecz nie do was, jeśli będziecie grzeszyć. Czyż bowiem... Pan nie przyrzekł wam wyraźnie i czyż nie oznajmił wam stanowczo, że jeśli będziecie postępować wbrew Niemu, czeka was zupełna zagłada? I abyście nie zostali zniszczeni, Pan posłał swego anioła do wielu spośród jego ludu, oznajmiając, że muszą pójść z całą mocą nawoływać ten lud do nawrócenia, mówiąc nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. I niedługo już Syn Boży przyjdzie w swej chwale. Jego chwałą będzie chwała jednorodzonego Syna Ojca Jest On pełen łaski, sprawiedliwości i prawdy Pełen cierpliwości, miłosierdzia i wytrwałej miłości Daje posłuch wołaniom swego ludu I nie zwleka z wysłuchaniem ich modlitw Oto przychodzi On Aby odkupić wszystkich Którzy przez wiarę w Jego imię nawrócą się I zostaną ochrzczeni Przygotujcie więc Drogę Panu, albowiem nadchodzi czas, gdy wszyscy ludzie otrzymają stosowną zapłatę za swe czyny. Jeśli były sprawiedliwe, otrzymają zbawienie dusz według mocy i wyzwolenia przez Jezusa Chrystusa. A jeśli czynili zło, ich udziałem będzie potępienie dusz według mocy i niewoli diabła. Takie są słowa anioła do tego ludu. A teraz moi ukochani bracia, albowiem jesteście moimi braćmi i powinniście być ukochani, mówię wam, że powinniście tak postępować, aby wasze czyny świadczyły o nawróceniu, bo widzę, że wasze serca są nieczułe na Słowo Boże, a wy sami jesteście zgubieni i upadli. I stało się, że gdy ja, Alma, wypowiedziałem te słowa, rozgniewali się na mnie, ponieważ powiedziałem im, że ich serca są nieczułe i że są Ludźmi o hardych karkach, a także, że są zgubieni i upadli, dlatego chcieli mnie pojmać i wtrącić do więzienia. Ale Pan nie pozwolił, aby mnie tym razem pojmali i wtrącili do więzienia. I stało się, że Amulek poszedł, stanął przed nimi i zaczął ich także nauczać. I nie spisałem tutaj wszystkich słów Amuleka, jednak część tego, co powiedział, jest zapisana w tej księdze.